List do Efezjan, trzeci rozdział, w ósmym wierszu, apostoł Paweł tak mówi o sobie. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebiańskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą, według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie Panu Naszym, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Witamy wszystkich braci i siostry, którzy dotarli do nas właśnie. List do Efezjan, trzeci rozdział. Otwórzcie, jeśli macie ze sobą Nowy Testament. Tutaj w trzecim rozdziale, od 8 do 11, 12 wiersza czytamy o tym, że Bóg miał odwieczny plan który przez wieki był ukryty, objawił się Żydom i Żydzi byli tym jego szczególnym, wybranym narodem, który miał taką znajomość Boga, jakiej nie miały żadne inne narody. To wcale nie oznacza, że w innych narodach Bóg się nie objawiał. Widzimy nawet w Starym Testamencie ludzi z innych narodów, którzy znali Boga Jahwe, którzy wiedzieli o Bogu Jahwe, i Bóg działał również w innych narodach. Bóg kierował swoich proroków nawet do innych narodów. Tak jak pamiętacie, posłał Jonasza, tego chętnego proroka i innych. Nachuma, który też głosił do Niniwy później. Także Bóg działał w innych narodach, ale tak naprawdę to był Bóg Abrahama, Izaaka Jakuba. To był Bóg Izraela i ten naród Miał dostęp do Niego w szczególny sposób. Ten naród był w szczególny sposób wybrany i ubłogosławiony przez Boga. Ale Bóg uczynił to z pewnym zamysłem ukrytym. Bóg wybrał sobie ich nie dlatego, że nikt inny Go nie interesował, ale wybrał sobie właśnie ten naród, aby przez ten naród dać całemu światu Zbawiciela, Jezusa Chrystusa i aby przez ten naród przywieźć do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Apostoł mówi, że on, który jest najmniejszym ze wszystkich świętych, otrzymał łaskę, aby zwiastować poganom to niezgłębione bogactwo Chrystusowe. I my dzisiaj, będąc wierzącymi z pogan, czasami czytając tego typu słowa, nie dociera do nas łaskawość Boga, jaka nam została okazana. Nie dociera do nas to piękno Ewangelii, piękno Nowego Przymierza, którego my możemy być uczestnikami. Gdybyśmy żyli trzy tysiące lat temu, tutaj, gdzie teraz żyjemy, to bylibyśmy, jak Słowo Boże mówi, jak lud pogrążony w ciemności. Czcilibyśmy Tutaj niektórzy lepiej historycznie obeznani pomogli właśnie światowida czy innych bałwanów. I do nich byśmy wołali, pomóż nam, błogosław nas. Ich byśmy się pytali o radę, do wieszczy byśmy chodzili, do jakichś szeptulek, do innych, którzy by nam mieli coś tam objawić z tego świata duchów. Ale nie znalibyśmy prawdziwego Boga. Mogło być tak, że Bóg ograniczyłby się do tego jednego narodu i tylko ich zechciałby chciałby zbawić i tylko wśród nich chcieć działać, tak jak czynił to przez tysiące lat. Ale zamysł Boga ukryty w Nim przez te wieki był taki, żeby sięgnąć do wszystkich narodów, do wszystkich ludzi, żeby Chrystus i Jego dzieło dotarło do każdego ludu, każdego języka, każdego koloru skóry, aby wszyscy mogli Poznać Boga. I dzisiaj czytamy, że Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby pojednali się z Bogiem. I w Bożym zamyśle był Kościół. Tutaj czytamy o Kościele w tych wierszach. To jest jeden z, jeden z niewielu fragmentów Nowego Testamentu, który używa w ogóle tego terminu Kościół. W większości czytamy o Królestwie Bożym. Ale jest kilka miejsc, które mówią o Kościele. O tych, którzy zostali wywołani z tego świata. To słowo Kościół, jak wiecie, Eklezja, znaczy wywołani. Ci, których Bóg wywołał z tego świata, z różnych narodów, z różnych języków, zarówno Żydów, jak i Pogan. I Bóg ma w tym cel. Bóg ma jakiś konkretny cel, dla którego nas wywołał z tego świata. I oczywiście powołując się na różne fragmenty Bożego Słowa, moglibyśmy powiedzieć, to jest ten cel, to jest ten cel, to jest ten cel. I opierając się na Słowie Bożym, to wszystko byłoby prawdą. To jest prawdą. Każdy z tych celów, który jest wymieniony, jest prawdziwy. Gdybyście teraz, nie patrząc na ten fragment, mieli odpowiedzieć na pytanie, po co Bóg powołał Kościół? Jak byście odpowiedzieli? Wiem, że tak ciężko tak pomyśleć i odpowiedzieć. Teraz co ja mam powiedzieć? <grych> Ale tak na spokojnie, gdybyśmy tak sobie siedzieli przy stole i tak bezstresowo byśmy próbowali odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że różne odpowiedzi mogłyby ciekawe paść, tak? Powołał nas, że na przykład, żebyśmy Mu służyli, żebyśmy Go kochali, żebyśmy z Nim byli na wieki. I różne inne, przypuszczam, byście mieli ciekawe, biblijne, mam nadzieję, odpowiedzi na to pytanie. W tym fragmencie apostoł Paweł mówi, że ten tajemny plan ukryty od wieków w Bogu jest taki, zobaczcie w wierszu 10 aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebiańskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. A więc my najczęściej rozpatrujemy Kościół na płaszczyźnie tego świata, doczesności, ludzi. Prawda? To jest nasze pierwsze skojarzenie. Kościół to ludzie, których Bóg zbawił, aby byli z Bogiem, aby kochali Boga, aby służyli Bogu, aby poznawali Boga i w ostateczności byli przeniesieni do wieczności, aby tam już na wieki wielbić Go i cieszyć się Nim żyć pełnią, którą Bóg w swej łasce w Jezusie Chrystusie nam darował. Ale jest jeszcze inny aspekt Kościoła, bracia i siostry. W Bożym ukrytym zamyśle było też... Uczynienie sobie ludu, który coś objawi duchowemu światu. Jest świat aniołów, jest świat nadziemskich władz i zwierzchności. Jeśli znacie język apostoła Pawła, to przypomina wam się jakiś inny fragment, prawda? Którzy kiwają głowami, wiedzą o jakim myślę, przynajmniej mi się przypomina i myślę, że wam ten sam się przypomina. Z listu do Efezjan, z szóstego rozdziału, gdzie jest mowa o nadziemskich władzach i zwierzchnościach, o duchach złych, opornych tego świata. Bóg sobie wybrał Kościół, ludzi, których powołał, aby byli jedno, aby byli Bożym domem na tej ziemi, aby również coś uczynić w tym świecie niebiańskim. Ja do końca nie rozumiem, o co tu chodzi, nie za bardzo ogarniam to wszystko, ale to, co do mnie dociera z tego fragmentu dzisiaj, teraz, na ile to rozumiem, to jest to, że nasze bycie razem, jako Kościół, jako ciało Chrystusa, jest częścią Bożego planu, Bożego zamysłu, nie tylko tutaj na ziemi dla nas, ale również dla tego świata niewidzialnego. I czasami zastanawiam się, kiedy czytam takie fragmenty z Listu do Koryntian, gdzie Paweł mówi, że gdy kobieta nakrywa swoją głowę, to jest to napisane ze względu na aniołów. Do końca tego nie rozumiem, ale wiem, że to jest ważne. Że to jest ważne, nie ze względu na pastorów, którym to się podoba, nie ze względu na to, że w Koryncie były prostytutki i tam jakieś dziwne rzeczy się działy. Nie dlatego, nie. Paweł tak tego nie wyjaśnia. Mówi, ze względu na aniołów. Ja do końca tego nie rozumiem. Ale wiem, że tutaj w Kościele coś się dzieje takiego, co ma wpływ na jakiś duchowy świat, którego my nie widzimy. I to jest tamienny, odwieczny plan, bracia, siostry. Kiedy się tutaj zgromadzamy razem, dzieje się coś więcej niż tylko to, co my sobie uświadamiamy na poziomie ludzkim. Dzieje się coś więcej niż tylko to, co my przeżywamy, co my odbieramy, czego my doświadczamy. Jest jeszcze ten świat wokół nas, nadziemskich władz i zwierzchności, gdzie czytamy, że toczymy bój, gdzie jest jakaś wojna, którego też do końca nie pojmuję. Jak to jest, że ja chodząc tutaj po ziemi, mówiąc prawdę, głosząc Ewangelię, toczę bój z jakimiś mocami ciemności. Ale tak Słowo Boże mnie naucza, bracia, siostry. I my często zapominamy o tym wymiarze duchowym który jest równie prawdziwy, równie realny, jak ten ten doczesny, tutaj ziemski. O zgrozo ci ludzie z tej ciemnej strony są bardziej świadomi tego duchowego świata. Ci wywoływacze duchów, ci zaklinacze, czarownicy wszelkiej maści, ludzie, którzy nie mają do czynienia z Bogiem, oni są świadomi tego duchowego świata daleko bardziej niż Kościół Boży. Jakże często dzisiaj Kościół żyje na takiej płaszczyźnie ciała, na płaszczyźnie doczesności, na płaszczyźnie rozumu i tych wszystkich rzeczy, które jako ludzie ogarniamy zmysłami. A gdzieś nie mamy pojęcia, że jesteśmy częścią czegoś większego, tych rzeczy niewidzialnych. Bracia i siostry, na nas jako na Kościele leży odpowiedzialność, leży realizacja tego Bożego zamysłu, aby przez nas, przez Kościół różnorodna mądrość Boża, która nie jest mądrością tego świata. Ten świat nam powie, że właśnie takie rzeczy jak nakrywanie głów, jak robienie jakichś różnych rzeczy, które my tutaj będziemy robić, modlianie się, śpiewanie, zwracanie się do Boga z naszymi problemami, to śmieszne, to głupie. to Ci ludzie po prostu jacyś kalecy są, którzy sami sobie nie potrafią poradzić i szukają jakiegoś, jakiejś laski, na której się mogą oprzeć. Ale mam nadzieję, że tak nie myślimy i że te, to myślenie tego świata nie przenika do nas. Nie dajmy się ogłupić temu, co ten świat nam mówi. Ale wierzymy, że chociaż jesteśmy garstką wybraną z tego świata, jesteśmy tą szczególną własnością Bożą na tej ziemi. Szczególnie umiłowanymi przez Boga. Bóg kocha wszystkich. Wiemy o tym, że kocha grzeszników. Ale Kościół jest mu blisko jego serca. Czytamy, że ma szczególną miłość do Kościoła. Taką miłość, która czytamy, że Pana Jezusa na krzyż zaprowadziła. Tak nas umiłował. Czytamy, że wydał samego siebie za nas, za swój Kościół, aby nas oczyścić, aby nas uświęcić, aby nas uczynić tą swoją szczególną własnością. Jesteśmy Mu szczególnie drodzy, bracia, siostry. Nie mówię tego, żeby pompować nasze ego, ale żebyśmy to docenili. Żebyśmy Mu z dziękowali za to serdecznie. Że nie jesteśmy częścią tego świata, ale jesteśmy wywołani z tego świata, aby być jego, jego Kościołem, Jego szczególnym ludem. I aby przez nas mógł dokonywać czegoś nie tylko w tym widzialnym świecie, ale również w tym duchowym, którego tak, tak mało rozumiemy, tak mało pojmujemy, tak mało świadomi jesteśmy. Bracia i siostry, czytamy tutaj, że przez to dzieło, które Bóg wykonał w Chrystusie Jezusie naszym Panu, Mamy swobodę i dostęp do Boga. Mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. To jest piękne, jest naprawdę piękne, jeśli to Duch Boży otwiera przed nami i rozumiemy, że to nie jest tak, że nie wiadomo co musimy wyczyniać, żeby zbliżyć się do Boga. Nie wiadomo jakich rzeczy musimy dokonać, żeby Bóg zechciał na nas zwrócić uwagę i spojrzeć na nas. W Jezusie Chrystusie On dokonał wszystkiego, abyśmy my mieli swobodę. Swobodę. To nie jest tak, że musisz przez jakieś bramy się przedzierać, jakieś nie wiadomo co zrobić, żeby się do Boga dostać. Wystarczy, że otworzysz przed Nim swoje serce. Wystarczy, że zwrócisz się do Niego, że szczerze popatrzysz na Niego, że zrobisz krok w Jego stronę. A On mówi, splisz się do mnie. A ja się zbliżę do Ciebie. Bóg nie jest daleko z żadnego z nas, bracia, siostry. Jeśliliśmy tylko częścią Jego Kościoła. Bóg jest blisko nas. I przez Pana Jezusa Chrystusa, przez Jego dzieło mamy dostęp do Boga z ufnością, swobodę, z ufnością. Jak? Przez wiarę w Niego. Przez wiarę, przez zaufanie Mu. Ufasz Jezusowi? Ufasz, że Ciebie miłuje, że za Ciebie umarł, dla Ciebie przyszedł na ten świat. Nie tylko dla Ciebie, ale dla Ciebie też. Przyszedł, aby pojednać Ciebie i mnie z Bogiem. I przez Niego mamy swobodę, wolny dostęp do samego Boga. Nie do jakiegoś kapłana, który będzie za nas z Bogiem rozmawiał i będzie nam przekazywał, co Bóg mówi, ale każdy z nas, jak tu jesteśmy, ja i Wy na takim samym poziomie, możemy przyjść bezpośrednio do Boga. Powiedzieć, Tato, Tato żeby z Nim szczerze rozmawiać, jak z dobrym Ojcem, kochającym Ojcem. I Bóg przez nas ma swoje zamysły, ma swoje plany. Powstanie, proszę. Drogi Ojcze, bardzo dziękuję Tobie, żeś okazał nam swą łaskę. Jak słuchamy naszych świadectw, kiedy dzielimy się o tym, jacy byliśmy, jak wyglądało nasze życie, kiedy przypominamy sobie, jak to było, gdy Ciebie nie znaliśmy, gdyśmy mieli religię, gdy mieliśmy jakieś... Obrządki, gdy mieliśmy jakąś formę pobożności, ale nasze serca były puste, nasze dusze były głodne, nasze życie zmierzało do wiecznego zatracenia, chociaż wmawiano nam, że wszystko będzie dobrze. Byliśmy w ciemności, byliśmy zgubieni, bez nadziei, grzech trawił nasze życie i coraz to gorsze owoce pojawiały się w nas przez nieposłuszeństwo, przez brak miłości do Ciebie. Nie byliśmy zbawieni, nie byliśmy w gronie Twych dzieci, byliśmy zgubieni na tym świecie. Dziękujemy, że posłałeś do nas Słowo Ewangelii. Dziękujemy, że tak jak przez apostoła Pawła, tak i przez innych ludzi później przez te wieki, posyłasz do, do ludzi to, to wspaniałe poselstwo o tym, że można być pojednanym z Bogiem, że można mieć pokój z Bogiem, że można mieć dostęp do Boga bezpośrednio do Ciebie, Boże nasz. Przez to wszystko, co uczyniłeś w Panu Jezusie Chrystusie, dając nam przystęp do siebie. Prosimy, by Twój Święty Duch oświecił nasze serca i ugruntował te prawdy w nas. Nie abyśmy siebie wywyższali i pompowali, myśląc o naszej szczególności. Bo to nie nasza zasługa, ale to Twoja łaska, żeśmy w gronie tych szczególnych, szczególnie bliskich Tobie, szczególnie cennych dla Ciebie. Oby nasze serca przepełniała wdzięczność, oby nasze serca przepełniała radość, obyśmy z ochotnym posłuszeństwem realizowali ten plan, do którego nas powołałeś, aby być Twym błogosławieństwem dla ludzi tego świata, ale też aby przez nas, jako Twój Kościół, tym nadziemskim władzą i zwierzchnością objawiała się Twoja różnorodna mądrość która nie jest mądrością tego świata, która nie jest mądrością człowieka, która kłóci się z naszymi ludzkimi in, intelektualnymi wyjaśnieniami i wyobrażeniami. Jakże często niestety przegrywamy, kiedy kierujemy się naszymi ludzkimi argumentami, zamiast szukać Twojej mądrości i poddać się Tobie i czynić to, co Ty nam nakazujesz, aby Ciebie wielbić, aby czynić to, do czego nas powołałeś jako Twój Kościół. Panie, daj nam takie serca, proszę. Złam nasze ludzkie, a ludzką pychę, nasze, nasze kłócenie się z Tobą, nasze słuchanie ludzkich, ludzkich wyjaśnień, ludzkich jakichś interpretacji, ludzkich jakichś prób odsunięcia Twojego słowa na bok. Wtedy stajemy się religijnymi głupcami, oszukującymi samych siebie i tworzących religię, która nie prowadzi do Ciebie i nie podoba się Tobie. Tego nas zachowaj, kochany Panie. A daj nam w ufności trzymać Twoją rękę, daj nam z ufnością wierzyć Tobie i czynić to, do czego nas powołujesz, abyśmy mogli objawić tą Twoją różnorodną mądrość również w tym świecie duchowym i toczyć zwycięski bój, w którym Ty będziesz uwielbiony jako nasz Pan, jako nasz Zbawca, jako Bóg naszego zbawienia, Bóg naszego życia. Niechaj dzisiaj ten czas tutaj spędzony razem będzie miły Tobie. Niechaj Twój Duch mówi do nas, niechaj Twój Duch działa pośród nas, niechaj nikt z nas nie będzie obojęty na Twój głos, niechaj nikt z nas nie zatwardzi swego serca na głos Twej miłości, na głos Twojej mądrości. O, daj nam, Panie, zbliżyć się do Ciebie, złożyć na Ciebie wszelką troskę naszą, wszelki smutek, wszelki strach, wszelkie nasze ziemskie tutaj obawy i zmagania. Daj nam odpocząć w Tobie, nabrać w Tobie sił i wszelkiej łaski, aby żyć ku Twemu upodobaniu. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.